Witam was bardzo serdecznie po dość długiej przerwie jak wspominałem na stronie było to uzależnione od, od uczelni niestety Pewne zajęcia są no bardziej skomplikowane czy też nie ale wymagając czas. Dzisiaj e, chciałbym się skupić na pewnej sprawie o której za chwilę Już tak sobie myślałem wcześniej... E, o tym, że podcast jest dość ubogi, jeżeli chodzi o wersję, wersję dźwiękową. Zauważyłem, że inne podcasty mają muzykę i tak dalej, ale to mój podcast będzie wyróżniać. Ja muzyki nie będę miał, będę sam głos, no czasami będzie pewnie nudny, no ale muzyki nie będzie w tle i to będzie charakteryzowało mnie. A, fajnie. Pomysł niezły. Ok. Tak więc może przejdę teraz do sprawy, którą chcę dzisiaj. Poruszyć. A mianowicie jest to sprawa budowy elektrowni, ba dwóch elektrowni jądrowych w Polsce. Jak widać, jak widzę, jak widzę na razie na portalu interia.pl Premier Donald, Donald Tusk powiedział w sobotę w Gdańsku, że nie ma jeszcze lokalizacji przyszłych elektrowni jądrowych w Polsce. No, i co czytamy dalej? No, tam mówił, mówił, mówił. I końcowa wypowiedź. Jeśli chodzi o dostawy gazu, ropy, i energii elektrycznej, to te, które mają nie dwie, nie 5, ale 30, 40 i 50 elektrowni jądrowych, powiedział dziennikarzom premier, tam który był o czystości rozdania dyplomu. Słuchajcie, szczerze, to nie wiem, które które państwo ma 50 elektrowni jądrowych chyba żadnych. Jeszcze się nie spotkałem z tak dużą ilością elektrowni w jednym państwie. Przynajmniej nie wiem, nie znam żadnej informacji na ten temat. Tak więc uważam, że jest to dość grubo przesadzone. Co dalej, analizując tekst tej wypowiedzi. Tutaj premier skupił się na województwie pomorskim. Proszę bardzo, nawet moje województwo pomorskie jest tylko w 30% w samowystarczalne do produkcji elektrycznej pozostałe 70% jest importowane z południowej centrum kraju hmm. no nie wiem być może ja w to nie wnikam bo dokładnie nie wiem jeżeli chcieli postawić elektrownię w moim mieście proszę bardzo nie mam nic przeciwko a o, o elektrowniach to za chwilę trochę opowiem o co mi się jeszcze nie spodobało w tym tekście to to że jest mowa o, o Żarnowcu i ostatnie zdanie. Po 1989 roku na skutek protestów ekologów i lokalnej społeczności przerwano budowę. Cholera, jakich ekologów? To jest po prostu nonsens yy. Chyba trzeba uświadamiać społeczeństwo. Yy. Właśnie, yy. już kiedyś to zrobiłem na jednym z moich blogów dotyczących ochrony środowiska bo sprawa wygląda naprawdę dosyć dziwnie. Każdy nazywa ekologów, ekologami, osoby, te, które zajmują się ochroną środowiska, czy też inicjatywami na rzecz ochrony środowiska, czy też ratowaniem samego środowiska. I te osoby nazywa się ekologami. Jest to ewidentny błąd, bo zastanówmy się, czym jest ekologia, a czym jest ochrona środowiska. Ta ekologia jest to nauka zajmująca się Badaniem interakcji pomiędzy gatunkami, czy też między organizmami, oraz interakcją organizm-gatunek. Organizm-gatunek. Organizm, -gatunek. organizm, -gatunek. organizm e, znaczy organizm, e, organizm i organizm-środowisko. Są dwie interakcje badane przez ekologię. Znaczy, ochrona środowiska. Ochrona środowiska zajmuje się, e, powiedzmy sobie, badaniem e, wpływu antropogenicznego na środowisko oraz yy, całym spektrum yy, chemizmem środowiska. Tak? Czyli to, co wpływa na to, że środowisko jest zanieczyszczone. No oraz oczywiście tym, jak leczyć to środowisko, jeżeli już zostało zanieczyszczone w jakiś ten sposób. I tym zajmuje się głównie ochrona środowiska. No i to są dwa, yy, dwa sprzeczne pojęcia. czy Może nie tyle sprzeczne, ale no, nie można stawiać znak równości, a często stawia się, także to, to troszkę yy, a propos. propos całej sprawy, o której mówimy. Tak więc jest plan, tak. ja tutaj znalazłem w, w czasopiśmie, który się nazywa postępy techniki jądrowej, yy, takie, takie zdanie. Cytuję: Na początku 2005 roku polski rząd stwierdził, że konieczność zróżnicowania źródeł energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery implikują potrzebę natychmiastowej decyzji o wprowadzeniu energetyki jądrowej, tak by pierwsza elektrownia mogła zacząć działać wkrótce po 2020 roku. W lipcu 2000, 2006 roku nowy premier potwierdził potrzebę budowy elektrowni jądrowych i wspomniał o technologii francuskiej. No więc wiecie, tak to jest. Cenowy premier czy tam cenowy rząd każdy mówi o elektrowni jądrowej, a nikt nic nie robi w tym kierunku. Trzeba też wziąć pod wzgląd, że Polska ma dosyć nikły, nikły zasób energii z Oze, czyli z odnawialnych źródeł energii. Nie wykorzystujemy tego praktycznie wcale. Aha, proszę nie mieć także elektrowni jądrowej czy też energetyki jądrowej z odnawialnymi źródłami energii. To nie jest to samo odnawialne źródła energii to, to są na przykład energia biomasy czy tam energia siły wiatru czy energia prądów morskich, falowania i tym podobne. zaś energia jądrowa nie jest dlatego odnawialnym źródłem energii, ponieważ wykorzystuje paliwo energetyczne, jakim jest są rudy, bodajże uranu, na pewno uranu. uran chyba 35 się wykorzystuje jako paliwo. No i zostaje jakiś tam odrzut, który trzeba później szkodliwić. No, ale to już, już wchodzimy trochę w technologię elektrowni jądrowej. Nie o to chodzi. Szczerze powiedziawszy, to do tych obiecanych, co się przyzwyczaiłem osobiście i nie wierzę, żeby w Polsce powstała szybko jakakolwiek elektrownia jądrowa. A jest to w dużej mierze także spowodowane na pewno naciskami społeczeństwa i, i samą mentalnością społeczeństwa po wybuchu w Czarnobylu. No tam był dosyć, dosyć duży wybuch, jak wiadomo, i, i, i niestety w mentalności ludzkiej pozostało to, że elektrownia jest jądrowa. Elektrownia jądrowa jest zła. To jest zło, które niesie, niesie ze sobą kolejne zło. Tak to powiedzmy. Tutaj należy również zaznaczyć, że. W Rosji w ten czas używano moderatorów palnych. Może wytłumaczę, co to jest. Sam rdzeń reaktora składa się z paliwa energetycznego, czyli prętów, tak? I moderatora. Czyli tego, co go otacza. Czyli to, co nie umożliwia wyjściu na zewnątrz energii. Tak to powiedzmy. No i tam używano jako moderatora węgla, czyli jest to jeden z moderatorów palni. W dzisiejszych technologiach stosuje się bądź ciężką wodę deuterowaną, e, czyli jest to woda D2O, bo jest to e, izotop wodoru, deuter, tak, posiadający dwa elektrony. Jest to ciężka woda tak zwana. E, oraz, oraz, oraz... Mm, na przykład z takich moderatorów y, niepalnych jest także woda pod, pod zwiększonym ciśnieniem. No to wtedy ono wykazuje właściwości typowo niepalne. No, jak sama woda, prawda, ale y, z wody mogłoby coś tam się zdarzyć poprzez, No nie wnikajmy w chemii tam, i, i fizykę. Także takie są moderatory używane teraz. Y, nie wiem skąd wynika także jeszcze nękanie się elektrowni jądrowej, bo jak znalazłem mamy 10 elektrowni jądrowych zlokalizowanych wokół Polski. Są to elektrownie w odległości do 310 km od granic Polski. To był stan aktualny na 1 styczeń 2008. Wiem, że były jakieś tam elektrownie w tym roku planowane wokół Polski też była jakaś e, planowa. Nie mówię tutaj o, o Ignalinie, bo nie o to mi chodzi. Były inne, jak czytałem o stanie energetyki jądrowej na świecie, to wiem, że były inne jeszcze planowane, ale, ale mamy na pewno 10, 10 elektrowni. E, co ważne i co, i co później trzeba jeszcze stwierdzić. Dlaczego ludzie się tego boją, nie wiem, bo codziennie jest e, sprawdzany stan e, sytuacji radiacyjnej Kraju. można to znaleźć na stronie internetowej jest to Państwowa Agencja Atomistyki może też ją podam. ktoś kto będzie zainteresowany będzie chcę spojrzeć i tam jest codziennie yy, stan właśnie sytuacji radiacyjnej I by, jak, jak wygląda sprawa ze środowiskiem tutaj był w roku 2008 taki raport Państwowa Agencja Atomistyki prezes Państwowy jest, Agencja Atomistyki jest zobligowany do wydawania corocznego raportu jeżeli chodzi o, o, o, o, o miejscowości i, i zakres średnich dobowych dawek, bo to są dawki podanowane w nanokrajach na godzinę. No to są tam aha, takie jeszcze mówiąc o, o, o wszystkich tam nadiacyjnych sprawach, tam są specyficzne jednostki. Tu nie ma jednostek metrów, kilometrów czy, czy, czy podobnych. Tam są greje, tam są pekerele, tam są siwerty i tym podobne. Nie będziemy się zajmować ich przeliczaniem, no chyba, że kogoś to zainteresuje, to mogę później nagrać jakiś podcast o, o jakiś odcinek, o właśnie o jednostkach. Ha. Nie no, to żartuję. Ale takim niebezpiecznym miejscem był na przykład Kraków w 2007 roku, to jest Kraków 2007 Tam dosyć duże było, du du duża średnia dobowa jeżeli chodzi o, o sytuację o moc dawek, ale nie była to przekraczalna, nikt nie było przekroczone nigdy w Polsce moc dawki. Jeżeli chodzi o na przykład średnie stężenie roczne CESU-137 w aerozolach w Polsce, to tylko w roku 2007 było um, niecałe 3 nano, nano nie przepraszam, mikrobekelela, Mikro na metr sześcienny. No i znowuż to nie była żadna przekroczona norma. W opadzie całkowitym e, nie stwierdzono e, zawartości e, pierwiastków sztucznych, jeżeli chodzi o, mm, o zwiększoną ilość. No w glebie i tak dalej, w osadach danych nigdzie nie ma zwiększonej ilości, więc nie ja naprawdę o artykuły spożywcze. Tutaj znowuż to nie ma żadnych przekroczonych norm dawek, więc ja naprawdę nie rozumiem e, dlaczego, dlaczego jest jakakolwiek obawa w Polsce przed, przed elektrowniami jądrowymi. Jeżeli wykorzystuje się nowoczesne technologie w elektrowniach, to no można z powodzeniem powiedzieć i ze spokojem, że są one no, bezpieczne. Więc nie rozumiem także rządu, dlaczego i jeszcze dotychczas nie podjął jakiejkolwiek dywagacji na temat tego, czy zbudować elektronicznie. No teraz premier mówi, że będą elektrownie. No ale to, jak tutaj już wspomniałem na początku, mówili zawsze, znaczy zawsze, często mówili o tym. No i nic, nic nigdy nie wyszło z tego. Jest to dosyć przykre, no bo prawdę powiedziawszy to w Polsce bez problemu by się coś takiego przyjęło i, i mogło by to wspomóc nieźle energetykę kraju. A nie jest to stosowane, do, nie, tak mi się wydaje, że przez nastroje społeczne. No szkoda, niestety szkoda. Mm. Czy mamy, aha, może ktoś o czy mamy jakikolwiek reaktor jądrowy? No mamy w Polsce reaktor jądrowy, jest to reaktor Maria, ale on służy tylko i wyłącznie do, do prac naukowych, z czego na przykład w ubiegłym roku także był w kwietniu zamknięty, bo cały kwietin bo nie mieli y, pieniędzy naukowcy na wykup, na wykup paliwa jądrowego, żeby on działał, ale to jest elektrownia, y, znaczy elektrownia to nie jest, to jest reaktor o bardzo małych rzędach mocy, więc on tam w sumie nawet nie ma coś liczyć do jakiejkolwiek niebe niebezpieczeństwa radiacyjnego kraju. Więc... No jest to zastanawiające. Bardzo ciekawą sprawą byłoby, gdyby jednak faktycznie powstały te dwie elektrownie, Znowuż to pewnie jacyś aktywiści by się za to zabrali, którzy, nie wiem, no Greenpeace na przykład, czy, czy coś podobnego, nie chcę tutaj oczywiście oczerniać żadnej organizacji, bo Według mnie organizacja jak najbardziej na poziomie i potrzebne, chociaż niektóre akcje spektakularne i no, nie wypały, powiedzmy sobie szczerze. Ale pewnie by się za to zabrały. No i, i byłby może znowu problem, że, że, że, że coś nie tak, że, że to nie powinno tutaj być i w ogóle. Ale sądzę, że jeżeli byłaby dobrze przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to się coś takiego w takich planach przedstawia i w ten czas y, organizacje pozarządowe no nie wniosłyby sprzeciwu, no to wtedy już nie byłoby żadnego problemu, żeby wystawić taką elektrownię. Sprawa organizacji pozarządowych także y, powiedzmy sobie szczerze była sprawa rozpłudy, tak, bo ocenę działania na środowisko przeprowadzone organizacje pozarządowe nie y, miały żadnego nie zabrały głosu w tej dyskusji, a później później po całej kwestii no były sprzeciwy. Zastanawiająca dosyć jest ta sprawa w ogóle udziału organizacji pozarządowych, jak one jak one na, na ile poważnie biorą to, czym się tak naprawdę zajmują. No, także trochę się zagadałem już. To by było chyba tyle, co miałem do powiedzenia na temat elektrowni obroły, więc podsumowując wszystko, no, dobrze byłoby, żeby powstała, chociażby ta jedna. No, ale cał. COVID, efekt tego widzę jako negatywny. Niestety, według mnie, nie będzie możliwości budowy takiej elektrowni. Aha, na samym jeszcze chciałbym kwestię techniczną poruszyć, bo zauważyłem, że chłopcze, naprawdę pada ten serwer tutaj <śmiech> w tym podcaście z sieci wzięte.pdg.pl. No, niestety pada. Myślę o po przejściu, może, nie wiem, blogspot, czy, czy, czy coś podobnego. Bo, no kurczę, tak to nie może być, żeby on ciągle padał. No ale, nie wiem, jeżeli będziecie mieli jakiś inny pomysł, to dajcie znać mi w komentarzach może. Bardzo chętnie, bardzo chętnie rozważę każdy pomysł. A to na razie wtedy, na dzisiaj wszystko. No i jeszcze raz przepraszam za tak długą nieobecność. Mam nadzieję, że teraz, że teraz będzie, będzie, czy będę częściej nagrywał jakieś odcinki. Do usłyszenia i zapraszam do komentowania.